Monika alkoholiczka. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ok, super. No mam. Um, powiedzieć o swoim doświadczeniu o, na temat kroku drugiego. Głównie drugiego, bo no, tam nie wiem, czy mi się coś uda powiedzieć o tradycjach, żeby jakoś to było składnie. E, tak jak Jarek powiedział, krok drugi, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Jest to w ogóle dla mnie bardzo ciężki krok. <śmiech> może dlatego akurat mam o nim opowiedzieć. E, żeby tak um, to było składnie i żeby mogę powiedzieć, dlaczego ten krok był dla mnie taki ciężki. <śmiech> Opowiem tak pokrótce swoją historię, bo głównie chcę się skupić jakby na tym kroku, a nie na moim się. Ja jestem dzieckiem, które, które urodziło się w rodzinie alkoholowej. W moim domu oboje rodzice byli alkoholikami. I to był taki zaawansowany alkoholizm. W naszym domu dochodziło do bijatek, przemoc. Moi rodzice się bili pod wpływem alkoholu. Ja się bardzo wstydziłam swojego domu zapraszać znajomych, bo jakby starałam się to przed wszystkim, przed wszystkim ukrywać to, co się jakby dzieje w naszym domu. My bardzo często z domu uciekaliśmy w nocy, kiedy jakby dochodziło do awantur i do różnych tam kutnie pomiędzy nimi, uciekaliśmy jakby do babci. Skończyło się to tym, że w wieku ośmiu lat znalazłam się w domu dziecka, ja mam jeszcze rodzeństwo młodszego i starszego brata. I właśnie tak, tak jakby skończyła się ta nasza historia domowa moich rodziców jakby to w ogóle nie zatrzymało, nie otrzeźwiło. Ja dzisiaj mam gdzieś tam przed oczami, że czasami gdzieś mój tato chodził do kościoła przyrzekać, jakieś wszywki sobie wszywał, ale generalnie jakby obydwoje umarli od, od, od alkoholu. Mój tato po prostu z papierosem i te jego obrażenia poparzenia były tak silne, że jakby nie przeżył. Moja mama po prostu przestała nagle pić i i po prostu na drugi dzień zmarła, kiedy próbowała jakby sama sobie jakoś tam czasami radzić. Radziła sobie, próbowała radzić sobie dlatego, że na przykład musiała iść po rentę do zus ale pili całe życie jakby do samego końca i nie kojarzę, żeby kiedykolwiek znaleźli się w, w AA, czy w, czy sięgnęli pod rozwiązania. Oczywiście ja nienawidziłam alkoholu jako dziecko. No, zawsze sobie obiecywałam, że ja taka nie będę, ale tak jakby no, ta historia pokazuje to, że sama wiedza o tym, do czego nas mógł, może doprowadzić alkohol, nie uchroniła nas przed tym, żebyśmy, żebym ja się stała też alkoholiczką i żeby ta choroba również mnie dotknęła. Nie? U mnie ten alkoholizm wyglądał inaczej, ja dlatego moja droga jakby do wspólnoty była bardzo długa, bo ja zawsze sobie tłumaczyłam, że ja nie jestem taką samą alkoholiczką jak moi rodzice. Ja byłam w ogóle bardzo grzecznym dzieckiem bardzo długo, bardzo dobrze się uczyłam, ja chciałam być w ogóle taka inna niż mój dom był, inna niż te wszystkie dzieci z domu dziecka. Ja miałam większość koleżanek z takich dobrych domów, starałam się jakby w te towarzystwo tam, tam wpędzić, no ale przyszła szkoła średnia, pamiętam nasz pierwszy wyjazd jakiś tam klasowy i koleżanka wtedy mi pokazała wszystko, nauczyła mnie palić i pić, nie? Pamiętam, że pierwszy alkohol to zagryzałam ciasteczkami, bo to było takie niedobre i wstrętne i w ogóle. Ale pamiętam też jakby to, co mi dał alkohol, bo ja byłam bardzo długo takim sztywnym dzieckiem. Ja się dobrze uczyłam, starałam się przed wszystkimi wszystko pokazać, że jestem taka fajna, ja chodziłam do kościoła, ja uczęszczałam na schole. Starałam się robić wszystko, żeby po prostu pokazać wszystkim, jaka jestem grzeczna i ułożona. I alkohol dał mi luz. Wiadomo, że ja nie stałam się od razu alkoholiczką. Jakby ta choroba się rozwijała. Ale uważam, że na studiach, w trakcie studiów, kiedy byłam studentką, już przekroczyłam tą granicę, bo ja, ja, ja byłam ostrą, imprezowi, im, ostrą imprezowi, imprezowiczką. Ja swego czasu nawet byłam bardzo dumna z tego, że mnie wpuszczają do klubów bez jakby, bez legitymacji, bo wszyscy mnie tam znali. Ja się po prostu bawiłam. W tamtym momencie podziwiam bardzo wszystkie, wszystkie młode osoby, które trafiają do wspólnoty. Bo wtedy, gdyby ktoś mi powiedział, że ja mam problem, to ja bym po prostu się roześmiała i powiedziała, że ja się tylko bawię. No ja tak sobie imprezowałam do 30 roku życia. Uważam, że moje życie jest fajne, barwne, kolorowe wiecznie gdzieś zmieniałam pracę, wiecznie gdzieś zmieniałam jakby miejsce zamieszkania. Moja przyjaciółka jak do mnie dzwoniła, to się mnie pytała, gdzie ty teraz mieszkasz. Ja mieszkałam w Niemczech, w Polsce, w Polsce, w kilku miastach. Także ja uważam, że ja po prostu korzystam z życia i to, i to wszystko. Ja nie mam żadnego problemu. A praktycznie imprezowałam prawie codziennie już wtedy. Pamiętam, że jeździłam w, do pracy, taksówką byłam prawie codziennie na, na kacu. Zarabiałam naprawdę fajne pieniądze, które oczywiście wszystkie przepuszczałam. Usadziło mnie jakby w miejscu ciąża. Ciąża bardzo mnie wtedy usadziła, jakby trochę się uspokoiłam. Trochę wszystko mi się pozmieniało ale po urodzeniu dziecka praktycznie bardzo szybko wróciłam do picia, tylko to moje picie się zmieniło. Ja przestałam imprezować i zaczęłam pić wieczorami. Zaczęłam pić wieczorami po cichaczu, yy, tak żeby nikt nie wiedział, bo jakby już nie, nie umiałam poradzić sobie bez tej codziennej dawki tego znieczulenia, nie wiem, nie myślenia po prostu jakby odczepienia się od tej rzeczywistości. Nie? Ja dopiero teraz to widzę po tylu latach, że ja żyłam ciągle w jakimś znieczuleniu, w jakiejś i w ogóle nie żyłam w życiu takim, jakim ma być. Jak w wieku, w wieku 8 miesięcy moja córka zachorowała i okazało się... Zaczęły padać różne diagnozy. Ja to bardzo ciężko przeżyłam. Ja trafiłam, na przykład, kiedy z nią, bo my prawie przez cały rok byliśmy w szpitalu. Kiedy byłam w szpitalu, nie pić. Jak wychodziłam, to od razu, jakby wieczorem musiałam się znieczulić. Być może dlatego nie widziałam tego problemu. Nie wiem, nie wiem, jak mi się to udawało, jakby nie wiem, jak to wszystko się ciągnęło. Mam ten obraz bardzo taki, jakby zaćmiony. Ale jeśli chodzi się do, odnośnie do kroku drugiego. Ja starałam się naprawdę jako matka wszystko zrobić, wszystko nie. Musiałam chyba jakby wszystkim udowadniać, że ja nie mam problemu, że jest wszystko ok, że ja naprawdę ogarniam te życie, a może sobie sobie samej bardziej udowadniać, żebym nie widziała tego problemu, że co wieczór mimo wszystko jednak piję. Ja z nią przyjeździłam całą Polskę, byłam gdzie się dało. Jeśli ja tylko miałam, znajdowałam jakąś informacje, że ten i ten neurolog jest super, to tam jechałam, jeździłam z nią na turnusy rehabilitacyjne, ale wtedy jakby zaufanie do Boga, bo ja chodziłam do kościoła, ja jako dziecko tam uczęszczałam, jak mówiłam, ja chodziłam na tą scholę, gdzieś tam moi znajomi zawsze gdzieś tam byli blisko, ja wtedy powiedziałam, że ja nie wierzę w takiego Boga. Ja nie wierzę w Boga, który po prostu na dzieci spuszcza choroby, jeżdżę po tych turnusach, patrzę na te wszystkie chore dzieci. Ja mówię, że nie ma takiego Boga. Nie istnieje. Ja nie, ja nie wierzę w Boga. Po drugie, tak jak myślałam wtedy, bo ja byłam w takim rozkroku, ja nie wiedziałam, czy ja wierzę, czy ja nie wierzę, czy jestem zła bardziej na na Boga, czy, tam, czy ja w Niego nie wierzę. Bo z drugiej strony to sobie myślałam tak, że serio, byłam w domu dziecka. Jakoś sama starałam się do czegoś tam dojść, a ty jeszcze mi dajesz dziecko niepełnosprawne, za co ty mnie tak nienawidzisz? Co, co, co ja takiego zrobiłam w życiu, że, że ja muszę tego wszystkiego doświadczać? I wtedy mówię, no jakby wszystko to gdzieś tam we mnie się przełamało. Ja przestałam w ogóle chodzić do kościoła, w ogóle uważałam instytucję kościelną za, za śmieszną, swoją inteligencję za bardzo wysoką, która mi kompletnie jakby wystarczała. Wszystko, co jakby osiągałam, nie wiem, pomimo tego, że wieczorami piłam, jakoś udawało mi się coś osiągnąć się w tym życiu, ja nie traciłam dużo rzeczy, ja kupiłam sama mieszkanie, yy, w pracy jakoś też tam po kolei, po tych szczebelkach kariery się, yy, się wspinałam i uważam, że to wszystko, co się dzieje, to jest moja zasługa. Ja nie mam żadnej siły wyższej, wszystko, co się w moim życiu dzieje, to jestem ja. Ja siebie uważam za brusa wszechmogącego, wręcz nie czułam żadnej potrzeby zwracania się do Boga, bo ja uważałam, że jak ja coś postanowię, to to się spełnia. Ja nie widziałam tego, że jedna rzecz mi się nie spełnia. Codziennie rano obietnica tego, że już się nie napiję wieczorem, dzisiaj albo zrobię sobie taką przerwę, to mi się to w ogóle nie spełnia. Tego jakby w ogóle nie, nie widziałam i nie zauważałam. A pozostałe rzeczy przecież ja sobie radzę. Mi nie była potrzebna żadna siła wyższa, ani nikt inny. Ja pamiętam, że nawet jak postanowiłam wyjechać do Szwecji, Robiłam w Polsce jakieś szkoły, znalazłam, poszukałam, gdzie jakby, gdzie na rynku poszukują pracy, bo ja postanowiłam zmienić kraj dla swojego dziecka, żeby miało, żyło w lepszym kraju, w lepszym jakby miejscu, z lepszym wsparciem i tak dalej. Oczywiście to też było skierowane jakby trochę moim egoizmem powiedziałam, że jakby ona dostanie lepsze wsparcie, to ja, na mnie będzie mniejszy ten Obowiązek. Ale jak postanowiłam, tak się udało. Ja wysłałam 5 cv do Szwecji i znalazłam pracę, nie mając tutaj żadnych znajomych, i później jakoś też tak się wszystko układało, tak że mi żaden Bóg ani żadna siła wyższa nie była potrzebna. Ja miałam swojego Boga w postaci alkoholu co wieczór, także po co mi był jakby jakiś inny? W Szwecji, jakby. Jest taka możliwość, że możesz na przykład zadzwonić i nie musisz iść do lekarza i powiedzieć, że dziecko jest chore albo, że ty jesteś chora i do siedmiu dni tak można sobie ciągnąć te zwolnienie. No i wtedy jakby zaczynało tak być coraz gorzej z tym ogarnianiem. No bo ja coraz częściej mówiłam, że jestem chora, bo stawałam na ostrym kacu i nie byłam w stanie pojechać. Codziennie rano jak jeździłam, to miałam buzi Paczkę gum, żeby nikt tylko nie wyczuł, tego alkoholu. Pewnie, zapewne ktoś wyczuł wcześniej, nie raz, nie dwa, ale jakby nikt mi tego osobiście nie powiedział i, i dalej mi się wydawało, że ja ciągnę tą farsę, nie? W Szwecji udało mi się wejść w w związek. Ten związek był dla mnie poważnym związkiem, ale oczywiście kończyło się tym, że, że piłam co wieczór. Chyba wtedy mój partner zaczął mi otwierać oczy, że to nie jest normalne. To nie jest normalne, Monika, co ty robisz? To nie jest normalne, że ty codziennie zasypiasz na tej kanapie. Jak on mi to mówił, ja mam czasami wrażenie, że ty już non stop śmierdzisz tym alkoholem że twoja skóra wręcz śmierdzi tym alkoholem. Oczywiście byłam na niego obrażona, uważam, że przesadza, ale być może tak było, nie wiem. I w momencie, kiedy jakby on powiedział, że on nie ma siły i odchodzi, ja w, momencie, w pierwszym momencie się ucieszyłam, że tak się dzieje, a w, po jakimś czasie jakby dotarło do mnie, co się ze mną dzieje, że ja jestem w stanie zaprzepaścić wszystko, wszystko jakby powiedzieć, ok, fajnie, tylko dlatego, żebym mogła się napić. Jakby zaczęły mi się wtedy oczy powoli otwierać, że coś jest ze mną nie tak, że coś się dzieje. I tak trafiłam do wspólnoty. Jeszcze miałam takie trochę te swoje motywy takie, że ja to zrobię, żeby jego odzyskać, nie? Ale w ten sposób trafiłam do wspólnoty i tak naprawdę ta wspólnota zaczęła mi otwierać oczy, że że jestem za daleko, że to, nie znaczy, że to, że ja jeszcze nie skończyłam tak jak moi rodzice, to nie znaczy, że to, jest, że to nie jest przede mną. I że to wszystko może się zdarzyć, tylko jakby ode mnie zależy, w którym momencie ja wysiądę z tej windy. Czy ja będę chciała dalej jeszcze sobie udowadniać i próbować, że jestem alkoholiczką, czy uwierzę i zrobię wszystko, żeby żeby trzeźwą i żeby robić ten program. Ja na program bardzo szybko trafiłam. Zaczęłam robić ten program, zaczęłam znajdować ten spokój w sobie, którego nigdy nie miałam. No, ale w ogóle przed przystąpieniem do podejścia do programu miałam straszny problem właśnie z tym Bogiem. Z tą, z tą siłą wyższą. I z tym, o czym, o, o czym, o czym oni mówią. Pamiętam, że przekonała mnie rozmowa z jedną alkoholiczką, że po prostu mam uznać, że jest coś większego ode mnie i dla mnie to był początek tego, że to byłam w stanie uznać. Bezsilność pierwszy krok nie, nie, nie sprawiła mi żadnego problemu. Uznać bezsilność to jakby doszło to szybko do mnie. Do mnie zaczęło docierać to, co ci ludzie mówią na mityngach i uznam, że jestem bezsilna, bo ja wiedziałam, że ja nieraz, nie dwa próbowałam przestać pić sama. Później, na jak mój partner już tam zaczął się burzyć, to my ograniczaliśmy to picie, to wiedziałam, że ja czekam po prostu od piątku do piątku. W ciągu tygodnia piłam piwo sobie bezalkoholowe, bo ja nigdy nie trafiłam na żadną terapię. Moja droga jakby była tak, zaczęła się od wspólnoty i tak, i tak, i tak trwała. Jak on zaczął mi ograniczać te picie, jeszcze nie byłam w wspólnocie, to ja w ciągu tego dnia piłam piwo bezalkoholowe, żeby po prostu oszukać tylko swój mózg, że mogę. A kiedy on udał się wcześniej spać, to ja chociaż troszeczkę wyciągałam takie malutkie puszki, bo wszyscy w takich malutkich puszkach przydają, żeby chociaż trochę poczuć tego alkoholu we krwi i naprawdę ja wtedy dopiero odczuwam ulgę. Byłam takie, o Jezu, jakbym dostała ten swój narkotyk. Nie? Tym po, ja już widziałam, że to jest nie jest normalna że moja reakcja nie jest normalna. Bo normalny człowiek, który nawet jeśli jest pijakiem pije i postanawia, że nie pije, to, to, to nie ma takiej obsesji na tego punkcie, nie ma takich reakcji. Już jakby ta bezsilność, ten pierwszy krok dla mnie nie stanowił jakby żadnego problemu. Ale kiedy przyszło, do kroku drugiego, który mówi, uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie, ja tego w ogóle nie rozumiałam. Ja w ogóle miałam w sobie tyle wątpliwości, że się zastanawiałam, o co chodzi. I naprawdę, ja, jak to słyszałam, to moja głowa mówiła, serio? Oni w to wierzą? Serio? Ta siła może przywrócić mi zdrowie? Ja bardzo długo, jak klękałam, nie byłem w stanie jakby wypowiedzieć słowa Bóg. Ja w tej chwili mówię słowo Bóg, Wspólnota mi te słowo włożyła w usta, ale mówiłam siła wyższa. Ja na początku tej drogi uznałam, że mam mieć jakąś siłę wyższą, że ja nie jestem najważniejsza na tym świecie, to wiem, że nie jestem najważniejsza. To było mi łatwo uznać. Moją siłą wyższą na samym początku była naprawdę wspólnota, która jakby niosła mnie na tych rękach. To nie był jakiś Bóg w jakimś kościele. Ja upadłam, uwierzyłam i przyszedł jakiś wielki cud i nagle pach. Monika doznała ten. Nie, u mnie to była jakby droga, ale to, co jest najważniejsze w kroku drugim jest gotowość. I w pewnych chwili wspólnota mi dała to, że ja zamknęłam swój rozum i otworzyłam serce. Ja nie wiedziałam, czy do mnie przyjdzie to, czy nie przyjdzie. Ja do tej pory nie wiem, kim jest mój Bóg. Ja go nie umieszczam w żadnej religii, w żadnym kościele. Mój Bóg jest miłością, wszechświatem, energią, naturą. To jest po prostu tylko słowo. I to mówi nam program, że my możemy znaleźć swoją własną koncepcję siły wyższej tylko drugi krok, to to, czego ja nie zrozumiałam, że jak to może dać mi zdrowie. Jak ja uklęknę i powiem. Ja miałam bardzo długo obsesję picia. Bardzo długo. I jak dzwoniłam do drugiej alkoholiczki, ona mi mówiła, a uklękłaś i, się, i prosiłaś Boga, żeby ci zabrał. To ja pomyślałam, myślałam, ta jasne, no, uklęknę i mi zabierze. nie? Ja? Jaka mądra. Jako, ja nie miałam w sobie tej wiary. Ja to robiłam i to chyba było dla mnie najważniejsze. Ja robiłam sumiennie te kroki, a to, czy przyjdzie to zrozumienie tego kroku, czy nie, zostawiałam. I o tym mówi dr krok drugi. Ja mam po prostu otworzyć serce i być gotowa. To nie jest to, że ja od razu wierzę. I ja tak oczywiście z tym się wszystkim tak bujałam. I ten mój facet w końcu i tak mnie tak naprawdę zostawił. Ja bardzo przeżyłam to rozstanie. To serce mi popękało wtedy na tysiąc kawałków. To było moje pierwsze rozstanie jakby na trzeźwo. Bo wcześniej to każdy jakby <grych> zapijałam i ja już każdego wieczoru to miałam wywalone, czy tak jest, czy nie jest. A tutaj jakby wszystko przechodziłam tak na trzeźwo. I skończyło się z tym, się tym, że zapiłam te rozstanie. Ja to przeżyłam strasznym szaleństwem, ten spokój, który jakby dostałam, to wszystko jakby, to co mi budował program, poszło się gdzieś przesać i ja w końcu w tym szaleństwie, ja nie wiem dlaczego to zrobiłam, siadłam do samochodu, pojechałam po pijaku, ktoś zadzwonił, że jadę szlaczkiem, policja, nie zatrzymiałam, ja miałam całą rozprawę w sądzie. Ja musiałam się wtedy przekonać, że ja naprawdę mogę nie pić, a kiedy sięgnę, to mi odbiera umysł. I ja nie wiem, co się może wydarzyć. Tak bardzo długo byłam z tego jakby dumna, że to ogarnę, a się okazało, że ja tego w ogóle nie ogarniam i że może być po prostu jeden raz za dużo i ja mogłam kogoś potrącić, być w więzieniu, mogłam sobie coś zrobić, moje dziecko mogło nie mieć jedynej osoby, która ją kocha, tylko dlatego, że mi się zachciało znieczulić na kilka godzin. Mogłam zostać w domu tego wieczoru i, i się obudzić tak jak ten, a, a stało tak, jak się stało i uważam, dzisiaj, że to siła wyższa tym pokierowała, bo tak musiało się stać. I to moje uznanie mi przyszło, że mieliśmy rozprawę. Miałam rozprawę w sądzie, tam prokurator wnioskowała o to, żeby mnie zamknąć do więzienia, czy, czy, czy, czy jakieś tam inne. I ja wtedy się poddałam w tym sądzie i przyszło tak jakby ulga. I to był ostatni raz, kiedy miałam tą obsesję picia i, i się ostatni raz napiłam i od tej pory jakby nie zaświtała mi w głowie myśl, że to może być moje rozwiązanie. Czy mi jest to dane na zawsze? Nie wiem. Ja to mam dzisiaj i, i jestem za to wdzięczna. Ja wtedy pomyślałam, jeśli ja tak mam trzeźwieć, to niech się tak dzieje. To ty tym kieruj. Jeśli mam trzeźwieć w więzieniu, to niech tak się dzieje, ty tym kieruj. Po prostu... Ja nie miałam w sobie żadnego buntu, przyszło na mnie takie poddanie, tylko oczywiście od razu też trzeci krok, jakby który postawiłam. Ale mówię, no ten drugi krok był dla mnie bardzo trudnym krokiem, bo ja byłam bardzo odwrócona od, od jakiejś Boga, wiary, zaufania, że ten plan, że ktoś. Miałam w sobie bardzo długo taką wiarę, że ja jestem sama w stanie to ogarniać. Ja nie jestem sama w stanie tego ogarniać. Ja bez programu, bez wspólnoty zaczynam się gubić. Zaczynam tracić czasami zdrowy rozsądek. Ja ten krok stawiam jakby w wielu swoich sytuacjach w życiu. To nie jest krok tylko postawiony przy uznaniu tego, że uzdrowi mnie z alkoholizmu. Czy to, że siła da mi ten... Moja głowa jest chora. A moja choroba... Była chorobą mojej głowy. Ja teraz, jak już byłam trzeźwa, weszłam w kolejny związek. Było, był zupełnie inna relacja. Nigdy nie wchodziłam w związek, kiedy byłam trzeźwa, budowany świadomie. I znowu zostałam zostawiona. Ja tego nie przeżyłam tak jak kiedyś. Ja mam straszny lęk przed odrzuceniem. Mi się pojawił ten lęk. Mnie zostawiło dwoje rodziców. Ja, kiedy mnie dopada ten lęk, to czasami potrafił mnie paraliżować. Wtedy dlatego tak się stało. A ja teraz byłam w stanie go przeżyć. I ja odczuwałam smutek wstając rano. Bo było mi przykro, bo ktoś zranił moje uczucie, uczucie mnie odrzu i odrzucił. Ale po południu już musiałam odebrać od sponsorowanych telefon. Musiałam przeczytać krok ze sponsorowaną. Ja po prostu musiałam robić swoje. Ja nie miałam czasu siedzieć w swojej głowie i się użalać nad sobą, co się stało, jak się stało. Ten, kro to, ten krok stawia mnie tylko, jeśli chodzi o takie relacje. Moja córka nadal jest niepełnosprawna. Mam czasami ciężkie momenty. Ostatnio w szkole z jej szkoły, zmarł chłopczyk, który jest od niej o dwa lata starszy, choruje na tą samą chorobę. Znowu mnie wszystko dopadło. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Ile ona jakby ze mną czasu zostanie? Jak to będzie wyglądało? I musiałam znowu przejść ten krok, uznać, że to nie jest mój plan, tylko siła wyższa jest stanie jakby tym pokierować. Ja mam to zostawić i ona mi daje zdrowie. Zdrowie w tym sensie, że ja nie siedzę w tym, ile to czasu będzie trwało, bo ja nie mam pojęcia. Mam wyjście. Albo zajmę się dniem dzisiejszym. Będę użyteczna dla swojego dziecka, dla drugich alkoholiczek. Albo będę żyła w tym, co się może stać, jak się może stać, kiedy się stać, albo co się stało. I to, kiedy jakby ja to uznanie, że jest ten plan, jest coś większego ode mnie, daje mi zdrowie, bo jestem w stanie przejść ten dzień z pogodą ducha, z akceptacją, radośnie i z wdzięcznością zakończyć ten dzień, bez względu na to, jak te koleje się toczą wokół, wobec, wokół mnie. Czasami jest radośnie, jest cudownie. Ja obietnicą takiego programu było to, na przykład, wiecie, ja kiedyś przeprowadziłem się do Szwecji, Miałam zapalenie płuc i leżałam na izbie przyjęć, bo ja pracuję jako pielęgniarka. I wtedy pomyślałam, Boże, ja bym się tu odnalazła, jak wiedziałam to, jakie tempo, w jakim tempie oni pracują, co tam się dzieje. I to jest moje miejsce. Ale przecież ja z tym językiem nigdy nie przeskoczę, nie? Ja miesiąc temu zaczęłam tam pracę. Dostałam to jakby trzeźwiałam, jak zaczęłam jakby robić te kroki. I to zostawiłam, takie dost właśnie dostaję takie dary od tego życia. Dzisiaj pierwszy raz miałam swój dzień, bo się skończyło jakby takie wprowadzenie mnie, gdzie pracowałam z drugą osobą. Miałam pierwszy dzień, w którym pracowałam sama. Przespałam praktycznie godzinę w nocy, bo śniłam się, ta izba przyjęć tysiąc rzeczy, których, które mogą się zdarzyć. Jestem dzisiaj bardzo zmęczona, <śmiech> także się cieszę, że nie zasnęłam na tę spikerkę ale jakby... A ten dzień był cudowny. Mówię, dostaję i ciężkie doświadczenia, i cudowne doświadczenia. Więcej jest nawet tych cudownych niż tych ciężkich. Ale wszystko zaczyna się układać. Jeśli ja ufam, że siła większa ode mnie samej, przywróci mi zdrowie. Czyli to oczekiwania od innych ludzi nakręcania się tym, co może być, kiedy może być, albo tym, że jest nie, nie po mojemu. Tylko to jakby przywracam zdrowie. Dziękuję. To wszystko, kochani.